Witam wszystkich w kolejnym odcinku Audycji Skóry. Po tej stronie mikrofonu Łukasz, który dzisiaj nagrywa w Bibliotece w Krakowie. Punkt Biblioteczny Ulica Zachodnia. I spotykamy się tutaj z Michałem Jankowskim. Witam ciepło i serdecznie. Cześć, dzień dobry. To człowiek, który opiekuje się księgozbiorem wyjątkowym w skali Krakowa, a może i Polski, bo będziemy mówić o komiksach i o promowaniu komiksów i właśnie przekonywaniu czytelników nie tylko do dobrej literatury, ale również do komiksów. Jak to się zaczęło, ta przygoda z komiksem w tej bibliotece? Przygoda z komiksem zaczęła się dużo wcześniej, ale można powiedzieć, że w sumie porównywalnie, bo oprócz tego, że pracuję tutaj w Bibliotece Kraków, to pracuję też w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i tak naprawdę, nazwijmy to życie komiksowe, czy też ta praca zawodowa związana z komiksem, rozpoczęła się właśnie tam, czyli na ulicy Rajskiej gdzie miałem przyjemność utworzyć Małopolskie Studio Komiksu, które jest jednym z największych księgozbiorów komiksowych z wolnym dostępem do półek w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o przygodę z Biblioteką Kraków Komiksową, to ona rozpoczęła się zaraz po otwarciu punktu bibliotecznego przy ulicy Zachodniej, który dedykowany jest, który księgozbiór wyselekcjonowany jest i dedykowany jest młodzieży. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że w takiej bibliotece powinien znajdować się troszkę innego rodzaju księgozbiór i między innymi w tym księgozbiorze, poza zwykłymi książkami, znajduje się także duża kolekcja komiksów. I są to komiksy, jak rozmawialiśmy przed chwilą, dla dorosłych komiksy wymagające. Są to, jest to księgozbiór dedykowany młodzieży, czyli zaczynamy od tego przedziału 13+. Wiadomo, że w Polsce w większości króluje komiks dla dorosłych. W związku z tym u nas te, ten księgozbiór porusza tematyki bardziej takiej dla dorosłego czytelnika. No staraliśmy się, żeby ten księgozbiór był nie tyle wyjątkowy, ale przede wszystkim reprezentatywny, czyli posiadamy te tytuły, które gdzieś tam w środowisku komiksowym, czy też w komiksowie, jak go nazwijmy w cudzysłowie, są gdzieś uznane, popularne, kultowe, czy też jakieś takie bardzo popularne, i tak jak mówisz Łukaszu, wygląda to w ten sposób, że raczej ten księgozbiór jest dla dorosłego czytelnika. Ale oczywiście znajdziemy też tytuły uniwersalne, które mogą być zarówno czytane przez tych najmłodszych, najmłodszych, najmłodszych, jak i poprzez tych starszych, aż to do dorosłych. Ciekawi mnie bardzo twoja walka o promowanie komiksu. Gdzie dostrzegasz czułe punkty, z którymi musisz się zmagać? Czy zmagałeś się kiedyś właśnie, kiedy usiłujesz przekonać kogoś nie tyle co do przeczytania komiksu, ale może właśnie jakiś zarząd? To dla mnie, przebywając tutaj i przychodząc tutaj regularnie, wypożyczając komiksy, patrząc na inne miasta, biblioteki, jest to naprawdę spory wyczyn. Wiesz, to nie jest tak do końca, ponieważ chyba w tym momencie akurat nie. W... W tym roku jest jakaś moda na komiks w bibliotekach, że tak nazwijmy. Czyli zaczynają pojawiać się księgozbiory komiksowe, one zaczynają rosnąć. W związku z tym to już nie są wyjątki, tak jak to było powiedzmy 10 lat temu, gdzie były może dwie, trzy biblioteki, które miały wyspecjalizowany księgozbiór. Na ten moment myślę, że komiks staje się coraz bardziej popularny. A jest to medium idealne do wykorzystania z pracą dla młodzieży z dwóch przyczyn. Po pierwsze jest to medium, które po części jakby łączy to, co jest między filmem a książką. Jest to medium, które idealnie rozwija umysły naszych najmłodszych, w związku z tym zawsze od, od wielu, wielu lat przy każdym spotkaniu, gdzie jeżdżę i opowiadam o komiksach. Powtarzam, że jest to medium, podczas którego czytania pracują obydwie półkule. Jedna, która jest odpowiedzialna za to, co związane jest ze słowem, druga to, co związane jest z obrazem. Nie ma drugiego medium, nie ma, drugiej, nie ma takiego drugiego medium, które podczas czytania jakby powoduje, że obydwie te półkule działają. W związku z tym idealnie rozwijają młode organizmy. Jezu, młode organizmy, młode osoby, budują ich wyobraźnię. W związku z tym jest to medium w tym, wydaje mi się, momencie bardzo pomocne i popularne dla, dla najmłodszych. Natomiast yy, pamiętajmy, że przede wszystkim w bibliotece chodzi o to, żeby namówić wszystkich do czytania. Chodzi o budowanie czytelnictwa, o zwiększaniu zasięgów i o zachęcaniu młodzieży do czytania, a nie jest to rzeczą w tym momencie łatwą. W związku z tym, jeśli szukamy jakiegoś medium, to musimy ich zaciekawić. Czasami zaczyna się to od gier, czasami zaczyna się to od jakichś Facebooków, no ale czymś trzeba zachęcić, w związku z tym wydaje mi się, że komiks na początek jest takim medium, które do tego czytelnictwa może zachęcić właśnie wizualnie, a po później, wiadomo, może już spowodować rozwój czytelnictwa. E, tak, tylko że zarówno ja, jak i ty jesteśmy fanami komiksu, ale pamiętam samego siebie z czasów zanim przekonałem się do komiksu. Ja też byłem Tą osobą sceptyczną, która zastanawiała się i negowała komiks jako sztukę, jako coś poważnego. Jak wygląda tutaj twoje doświadczenie właśnie z przekonywaniem nie tylko młodzieży, która jest bardziej otwarta wydaje mi się niż, niż człowiek dojrzały właśnie do tego medium? Wiadomo, że u mnie to troszkę inaczej wygląda, bo wychowałem się w latach 80 -tych, 90 -tych, kiedy ten komiks był mocno dostępny, te nakłady sięgały setek tysięcy egzemplarzy i wiadomo, że każdy czytał tytuł Saromka, Torgala czy, czy, czy inne polskie kultowe serie. Te nakłady były duże, no nie było dużej konkurencji, w związku z tym mogliśmy albo przeczytać jakąś powieść Adama Mickiewicza, albo sięgnąć po komiks, wiadomo, że zawsze jej rodzice wszyscy zachęcali do czytania, jeśli ktoś nie lubił, właśnie poprzez to medium. I faktycznie gdzieś przez wiele lat to się to, to, to, to, to spostrzeżenie, czy też jakby ten, ten problem został powtarzany i gdzieś szeroko przyjęty, że jeśli chodzi o czytanie komiksów, to jest to czytania lektura dla, dla tych, które nie umieją czytać, słabsza, mniej intelektualna, wiadomo o co chodzi. W związku z tym istnieje takie przekonanie, czy istniało takie przekonanie, że tych komiksów jest mało i przede wszystkim jeśli są to komiksy, to ta tematyka jest raczej dziecięca i to wiadomo, komiksy mm -hmm. są dla dzieci. Nazwiemy rzeczy też po imieniu, że tak naprawdę, tak jak już powiedziałem wcześniej, większość tytułów jest jednak poważna, ta tematyka jest poważna, obyczajowa, mocno. Pojawiają się już opowieści graficzne, pojawiają się lektury bardziej wymagające, zachęcające do refleksji, poruszające tematy, które każdego z dorosłych czytelników gdzieś tam prędzej czy później będą obchodziły. No i też te komiksy dają taką właśnie możliwość, czyli, czyli czasami możemy sięgnąć poprzez lekturę w komiksie do jakiegoś poważnego tematu. A wracając do Twojego pytania, no wiadomo, że w bibliotekach tych komiksów dużo dużo nie było, jeśli już to komiksy dla dzieci, a później nagle pojawia się bardzo dużo komiksów dla dorosłych, piękne wydania, albumy, no ale co za tym idzie, tych stron jest dużo, czyli koszt druku też jest duży, czyli koszt komiksów jest duży. I tu myślę, że chodzi o sedno. Jeśli komiks kosztuje 200 zł, a biblioteka ma jakiś fundusz, czy też budżet na wydanie i zakup yy, księgozbiory do biblioteki, no to niestety yy, ten budżet nie jest z gumy i kupowanie takich drogich albumów powoduje spore, spore uszczerbek w takim budżecie, a pamiętajmy, że zazwyczaj biblioteki są bibliotekami ogólnymi, w których musi być coś dla dzieci, dla dorosłych, nie, dla miłośników historii, zbioru popularno-naukowego i dla literatury zwykłej, takiej rozrywkowej, popularnej. W związku z tym myślę, że przede wszystkim brak dostępności tych komiksów w bibliotekach związany jest niestety z kosztem komiksów. A ta świadomość, że tych komiksów jest dużo, tematyka jest teraz, że mamy tak naprawdę rozwój komiksów w Polsce, coraz więcej tytułów jest wydawanych, coraz więcej wydawców się pojawia. Doceniane też komiksy, tak Oczywiście. jak na przykład festiwal. Oczywiście, że tak pojawiają się, natomiast no, jest to gdzieś na dalszym, dalszym planie, do momentu, kiedy faktycznie te budżety nie wzrosną, yy, no to choćbyśmy chcieli, to nie zamówimy, nie kupimy wszystkiego. Czy, czy, czy komiks jest kontrowersyjny? Czy obecność komiksu w bibliotece jest jeszcze kontrowersyjna? Czy, czy to moje jakieś takie obawy sprzed, sprzed lat? Bo tutaj no, atmosfera jest, jest, jest przyjemna, aż się chce tutaj przyjść i obejrzeć albumy, coś wybrać dla siebie. Zastanawiam się, czy, czy, jakby, czy pod tym nie, nie kryje się twoja naprawdę jakaś, jakaś długa walka, czy, czy konsekwencja? Nie, tutaj mam pełne zaufanie ze strony dyrekcji pani dyrektor jakby sama zaproponowała, ja tylko i wyłącznie mam przyjemność jakby spełniać się zawodowo, w związku z tym no przede wszystkim robię to co kocham, a kocham komiksy, w związku z tym jestem w stanie faktycznie wybierać trudne tytuły, to nie są tytuły, które są nazwijmy to rozrywkowe i proste. Zazwyczaj staramy się, żeby ten księgozbiór, tak jak powiedziałem, był reprezentatywny, czyli muszą być tytuły i poważne, i tytuły rozrywkowe, i tytuły takie, które uczą. W związku z tym wiadomo, że ten księgozbiór jest bardzo, bardzo różnorodny, ale tutaj jakby pełne wsparcie ze strony dyrekcji mam. Zaufanie, bo to myślę, że na tym się opiera. I myślę, że też dużo czytelników, którzy przychodzą, rozpoczynają jakby tą swoją przygodę z komiksem, Myślę, że doceniają, że mogą się z, właśnie spotkać z tymi, z tymi tytułami, które, które, o których nawet nie wiedzieli, że istnieją. Nie? Dokładnie. Ja też tutaj dzięki właśnie tej placówce przeczytałem dużo komiksów, na które no, nie wiem, czy mógłbym sobie pozwolić, ale też były komiksy, które wypożyczyłem i tak bardzo mi się spodobały, że kupiłem swoją wersję, jak na przykład Blankets. No to cieszy mnie to, co mówisz. I teraz przeszedłbym właśnie do konkretów. Co moglibyśmy polecić, jakieś takie trzy komiksy dla różnych wiekowych grup, które znajdziemy w tym miejscu, na które można się zapisać, poczekać, bo czasami jest kolejka, czasami jest od ręki. Co byś polecił powiedzmy tak dla młodzieży, dla dojrzałego i dla dorosłego czytelnika? To jest zawsze ciężkie pytanie, bo to tak wyobraźmy sobie, jakby ktoś do Ciebie podszedł albo do kogoś z Was zapytał, podaj mi trzy tytuły filmu, tak. które polecisz. Tych ciężkie filmów tytuły. jest bardzo mnóstwo, w związku z tym tak samo jest z książką, tak samo jest z komiksem. Hmm. Myślę, że na tą chwilę gdybyśmy mieli się skupić, no to może tak do konkretów, jeśli chodzi o serię młodzieżową, albo nawet bym powiedział takie bym, początki przygody z komiksem ja bym wyjątkowo zaczął od mojej ukochanej serii o Usagi Miojimbo, czyli seria opowiadająca o Króliku Samuraju adaptacja legend i opowiadań z kraju kwitnącej wiśni. W związku z tym Japonia... Cała seria tutaj jest? Cała seria jest dostępna, nie ma z tym żadnego problemu. Zależy mi na tym, żeby była, bo to jest faktycznie idealny komiks zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. A hmm. chodzi mi raczej dla rodziców i dla dzieci. Czyli dziecko daje gwarancję, że jak spotka i zobaczy król, długouchłego samuraja, królika, który staje w obronie słabszych, broni wszystkich i zabija ich mieczem. W, w łagodnym stylu, czyli nie ma krwi wiadomo jak jest, mm -hmm. tylko jakieś duszki, na pewno mu się spodoba, natomiast rodzic, który to przeczyta z nim, bo na początku będzie musiał czytać z nim, będzie zadowolony, bo ta seria uczy, jak należy postępować, jak pomagać słabszym, że trzeba stawać w obronie słabszych, że trzeba... Wiadomo, buduje kodeks prawidłowego zachowania, także oprócz tego, że wciągająca lektura, bardzo sympatyczna i miła, to jeszcze myślę, że fajna w odbiorze relacji rodzic-dziecko. Jeśli I, tutaj, chodzi... I tutaj jeszcze konsekwencja, to co yy, widzę, że jakby jest rzeczywiście całość. Yy, ktoś, kto wejdzie w serię, będzie mógł ją skończyć i, i do. No to nigdy tak? nie jest łatwe. Pamiętajmy, że biblioteka nie robi i nigdy nie realizuje tak zakupów, że idzie sobie i kupuje coś z półki, całą serię na raz i się cieszy. Yy, rynek komiksowy w Polsce jest niestety mały, w związku z tym te nakłady są niskie i bardzo często po prostu się wyczerpują, a dodruk nie zawsze jest rzeczą łatwą, bo nie każdego wydawcy stać, nie każdy wydawca chce do, do, zrobić dodruk bardzo szybko y, część z tych komiksów trafia później na rynek wtórny. Co za tym idzie? Hmm. Ciężko jest go dostać. Bo biblioteka musi oficjalnie kupować. Biblioteka musi oczywiście, oczywi y, tak, oczywiście oficjalnie startować w przetargu publicznym y, i kupować wszystkie tytuły. Więc czasami jest tak, że jeśli się spóźnię i nie kupię jakiegoś tytu tytułu naraz, to mogę mieć dziurę hmm. i muszę długo czekać. Hmm. Bo na przykład, dajmy sobie, weźmy na przykład taką sytuację, kiedy ja dostaję budżet w kwietniu komiks był do kupienia w lutym, w kwietniu już go nie ma, więc muszę czekać na dzwonienie w październiku, ale ja nie mam gwarancji, że w październiku będę miał tak, budżet zakupienie. No, no. W związku z tym wiadomo. Akurat seria, o której mówimy jest w komplecie i staram się, żeby serie, które były otworzone u nas w bibliotece były już yy, kompletne w całości, prędzej czy później. Czasami są dziury, ale nie jest to uwarunkowane budżetem, tylko po prostu wyczerpanym nakładem, ale miejmy nadzieję, że z czasem uda się skompletować prędzej czy później całą serię. Jest... Czasami trzeba poczekać, ale teraz nie czekajmy na drugie polecenie Twoje. Poprosiłeś jakiś tytuł dla dojrzałego czytelnika, myślę, że dla dojrzałego czy też dorosły czytelnik, no to mm -hmm. tutaj będą dwie powiązane. Przed chwileczką oddawałeś, to myślę, że daleko nie ma co szukać. Pakoroka i zmarszki, świetny komiks. Dla każdego dorosłego czytelnika prędzej czy później każdego z nas ten problem dojdzie, czyli problem starości, a dokładnie opieki nad starszymi osobami. No bo faktycznie, co się dzieje z osobami starszymi, które idą do domu starców, mm -hmm. na przykład, albo do opieki, do domu opieki. Jak wygląda takie życie, jak się czuje taka osoba, jak się czują dwie strony, jak się czuje przede wszystkim osoba, która oddaje takiego rodzica i jak się czuje sam rodzic. Temat ciężki, natomiast proszę mi uwierzyć, że mimo, że temat jest bardzo poważny, to w kilku miejscach mocno, mocno się uśmiałem. W kilku miejscach oczywiście też mocno się wzruszyłem, ale właśnie za to kocham komiksy, że jest taka amplituda tych uczuć czasami można się pośmiać, a czasami można się wzruszyć. Jeśli chodzi o trzeci tytuł, to tutaj myślę, że mm, tych komiksów jest tak dużo, że pewnie powinienem powiedzieć o co o Mausie, o wielu innych tytułach, ale ja może powiem o mm, Małym Astronaucie, Mały Astronauta, świetny komiks, który opowiada historię życia rodziny, której jedno z dzieci ma problem porażenia mózgowego. W związku z tym to pokazuje, jak wygląda historia takiej zwykłej rodziny, która musi się codziennie zmagać z takim problemem. To jest chyba jeden komiks, przy którym w połowie i pod koniec naprawdę płakałem, a jestem już raczej osobą, która raczej do takich rzeczy się nie wzrusza. Ale to faktycznie mam wstrząsnęło Fajny, fajny tytuł polecam i mimo, że jakby tematyka wydaje się ciężka, warto przeczytać, bo czasami te nasze problemy, a różne mogą być i z pracą, i nie wiem, z uszkodzonym samochodem, i nie wiem, ze złamaną nogą, to jest naprawdę nic w porównaniu do tych problemów, z którym się te dzieci i ci rodzice codziennie zmagają. Także po przeczytaniu takiego komiksu człowiek może się cieszyć po prostu ze swoich problemów. Mm -hmm. Myślając, myślę, że tak, taki komiks. Komiks może uleczyć duszę nawet. Oczywiście, że może. Książka też, film też. Także z tym nie ma żadnego problemu. Wszystko traktuje na równi. Yy, mamy takie czasy, że te media się już troszeczkę mieszają. Dla niektórych przeczytanie tekstu na Facebooku, dla jakiegoś dziecka jest ważniejsze niż przeczytanie zwykłej książki, a dla kogoś właśnie przeczytanie komiksu bardziej wstrząśnie niż, niż obejrzenie filmu. To na zakończenie. Dla tych, którzy już siedzą w komiksie i kochają komiks, jak myślisz, co możemy zrobić, aby ten komiks w Polsce się rozwijał? Czy zapisywać się do biblioteki, wypożyczać, kupować to oczywiste, mówić o komiksie, przekonywać nieprzekonanych? Jakby co byś tutaj też może od siebie mógł dorzucić w kwestii... Wspierać komiks można na wiele sposobów. No, myślę, że faktycznie możemy to podzielić na osoby, które no, pewnie brutalnie to zabrzmi, ale... Powiedzmy, albo inaczej, zacznijmy od tego. Przede wszystkim czytać. Czytać dla, dla siebie, dla, dla własnego rozwoju, czytać, wspierać biblioteki poprzez odwiedziny i zapisy. Jest to ważne z dwóch przyczyn. No, po pierwsze wiadomo, że biblioteka jest nie dla Was i bez Was biblioteki po prostu nie będzie. Jeśli Was nie ma, no to też nie ma biblioteki, jeśli nie ma biblioteki, nie ma na przykład komiksów. Więc wiadomo, że wsparcie poprzez odwiedziny jest ważne. Wsparcie samego siebie poprzez czytanie, no nie ma nic innego jak rozwijanie samego siebie poprzez czytanie, więc to chyba oczywista oczywistość. Wspieranie wydawnictw i rynku wydawniczego w Polsce jest też oczywiście ważne, no bo to są zazwyczaj małe wydawnictwa, które robią to hobbystycznie. Są to raczej dodatkowe ich, nazwijmy to, dodatkowe prace, które gdzieś tam po swojej pracy wykonują. Także, aby docenić ich wysiłek i aby, aby przeczytać te nowe komiksy też warto, warto kupować. Jeśli a niestety komiksy są drogie co trzeba przyznać z uwagi na, na, na drogi papier, na, na, na ilustrację na ilość tych stron, które trzeba wydrukować, cena jest większa niż ze zwykłej książki, jeśli Państwa nie stać na komiksy, no to wtedy biblioteka jest idealnym rozwiązaniem, jeśli jesteś kolekcjonerem, który kolekcjonuje komiksy no to wiadomo, że nie jest to hobby tanie, ale też daje możliwość odwiedzenia w takiej bibliotece, bibliotece możliwość przeczytania i sprawdzenia, chce mieć to na półce, nie chce mieć to na półce, zwłaszcza przy tych cenach no i rzecz najważniejsza, wspieranie artystów poprzez kupowanie ich komiksów. Bardzo dużo rysowników, oczywiście, że wiadomo, nie jest to nie zawód prosty, nie jest to zawód, który przynosi pieniądze. Zazwyczaj są to osoby, które robią to hobbystycznie. Proszę wierzyć, że czasami pracują nad takim komiksem rok, i na przykład dostają 2-3 tysiące złotych. Gdybyśmy to podzielili przez liczbę miesięcy, no, no to wiemy, że robią to naprawdę Wiadomo, w jakich celach. Z misją. Z misją, jest to mi sama misja w sobie, tak. Natomiast wsparcie do y, odwiedzania na przykład festiwali, y, nie wiem, zdobywanie autografów y, poprzez kontakt z tymi autorami, no na pewno też przynosi im radość i szczęście i na, na, napędza do tego, żeby dalej rysowali. Także czytanie, kupowanie, jeśli oczywiście ktoś chce, wspieranie jakichś wydawnictw, odwiedzanie festiwali poświęconych tej tematyce, Czytanie, komentowanie, słuchanie podcastów i broń Boże niepowielanie tego stereotypu, że komiks jest tylko dla dzieci, że jest to literatura słaba dla głupich, że służy tylko i wyłącznie temu, żeby się nauczyć czytać. Oj nie, naprawdę daje gwarancję, że mocno rozwija zarówno jakby w tych podstawach czytelniczych, jak i później emocjonalnie. To fajna rzecz jest. Tak i kontakt z innym człowiekiem, co pokazuje ten podcast i tutaj pytanie, czy wróci klub dyskusyjny w tym miejscu, gdzie można przyjść właśnie, tak jak są książkowe kluby dyskusyjne, porozmawiać o przeczytanych komiksach, czy, czy wróci ta inicjatywa? No, to świetne pytanie, bo akurat ogłosiliśmy, wczoraj wysłałem harmonogram, także pierwsze wznowienie dyskusyjnego klubu komiksu na ulicy Zachodniej w punkcie bibliotecznym Biblioteki Kraków wystartuje już w w przyszłym miesiącu, czyli w październiku, z tego co pamiętam, to będzie pierwszy poniedziałek, siódmy chyba wypada, siódmy października, zapraszam na godzinę siedemnastą, jeśli ktoś chce przyjść i swobodnie porozmawiać, nie trzeba naprawdę umieć yy, tego księgozbioru, nie trzeba się znać, można przyjść, mogą przyjść osoby, które nigdy nie czytały komiksów, które czytały dużo komiksów, ja chętnie też się od Was dowiem, co czytacie, co chcecie, żebym kupił do biblioteki, co jest fajne, co nie jest fajne, e, więc na taki dyskusyjny klub komiksu zapraszam już w październiku, a później oczywiście w kolejnych miesiącach zawsze będziemy się spotykać. Postaramy się, żeby to było raz w miesiąc. I być może ja się też będę tam pojawiał, za co bardzo dziękuję Michałowi, za tę rozmowę również i za atmosferę i za wszystkie dobre polecone komiksy. Dzięki. No to miłego na razie. Cześć.